Sklepik z horrorami podcast dotyczy na klasy B. Rozmawiamy o wszystkim, co nas interesuje i inspiruje. Bez względu na to, czy jest to towar zupełnie świeży, czy już przydarzamy. Raymond Brinkman, człowiek, który wciąż coś zapomina. przepraszam panią bardzo. Są sprawy, których nigdy nie zapomnę. Nawet po latach. Na taką podróż nie powinno się zabierać żadnego zbędnego balastu. Doktorowi Mura. Ciekawe jest to, że. Starszy film od, od sygnałów 2020, czyli Milcząca gwiazda na tym pakiecie, moim zdaniem jest znośniejszy. Jego ja go z, lubię. Z większą przyjemnością na pewno mm -hmm. niż ten. Tak, mm -hmm. ja polubiłem Milczącą ja Gwiazdę. Na pewno tym... sobie, na pewno e, zobaczę jeszcze. Natomiast sygnałów nie, nie, nie zdobędę się na to, żeby wiesz, próbować. Możliwe, że za jakiś czas, kiedy zapomnę już, co to było. Ale milcz milcząco Gwiazdę, jeżeli chodzi, wiesz, od poziom wykonawstwa i w ogóle o to, jak się dziś ją ogląda, to naprawdę jest zdecydowanie lepiej. Tak, wiesz co, ja kończąc mm. omówienie <głos》>, ja sygnałów 2020, powiem wprost. Y Miałem też niebywale zryty beret po tym filmie, wiesz? Aha. Tak było. Czułem się to dosyć zmęczony, ale no, zobaczyłem go do końca. Były Jesteś... no. byłeś zmęczony. Zmęczony. Mm. Tak, i chciałem władać światem. No. no dobrze, wiesz co, naprawdę cierpię, mówiąc o sygnale, więc porozmawiajmy o czymś lepszym, Nawet w tym pakiecie, czyli mm -hmm. o filmie Milcząca Gwiazda może. Tak, tak, znowu to jest dobry film. Znaczy, wiesz... <śmiech> nie, to nie jest no tak. zły, zły film. Zdecyd zdecydowanie ogląda się go naprawdę yy, dobrze. Oczywiście są tam pewne, jakbyś takie naleciałości, przepraszam, ja nie wiem, czy to słyszysz, ale komórka, właśnie. Słyszę, słyszę wszyscy będą to słyszeć. Dzwoni. I wszyscy będą wiedzieli, będą wiedzieli, że jestem w posiadaniu komórki. No, wiesz, jak na astronauty z sygnału 2020. Ok, Milcząca Gwiazda, najstarszy film tutaj, 59 rok wielka koprodukcja, bo mamy tutaj międzynarodową ekipę no w sensie mm. krajów socjalistycznych. Mamy Polaków, mamy Rosjan, tak się mówiło, czy... czy, czy, czy... Chyba tak, nie? Obywateli no... Związku Radzieckiego. O, o, przepraszam, Obywateli Związku Radzieckiego. Mamy Nerdowców. <śmiech> I mamy, co ciekawe, tutaj ukłon w stronę naszego wielkiego pisarza polskiego, ponieważ ten film... Został y, zrealizowany jako adaptacja młodzieńczej prozy Stanisława Lema. Mhm. Książki, którą Lem szczerze nienawidził. Mówię tutaj o książce Astronauci. Ja ją mam, fragmentami ją czytałem. Książka pochodzi z lat 50. To nie jest ten Lem, który jest znany szerszej, może nie szerszej, ale no, nie, jest ten Lem za, nie jest to Lem, którego nie. kochamy. Czyli nie jest to Lem taki jak Solaris, czy Powrót z gwiazd, nie. czy Pokój na Ziemi. Astronauci są nieznośni, jeśli chodzi o wybrzmienie propagandowe i to czuć w książce I, i w tym filmie również to czuć i nie dziwi mnie to, że filmowcy socrealistyczni sięgnęli właśnie po tą książkę Lema, zresztą to był początek kariery, więc chyba nie, nie mogli sięgnąć po Solaris, bo ta książka wtedy jeszcze nie istniała. Mhm. Ale powiem jeszcze szybko, że Stanisław Lem szczerze nienawidził filmu Milcząca gwiazda, jak zresztą w większości filmów, które były adaptacjami jego książek. Mhm, tak ładnie określił ten film, dno dna. Tak, dno dna. Ja do końca się tak nie, nie zgodzę. Ja też nie. Z Ale możliwe, że my zupełnie inną perspektywę stosujemy. Jest to no, chyba chyba jest, ważne jest, to, jest też to, że on, ym, tutaj trzeba oddać mu wiesz, sprawiedliwość, że on również nie, nie był fanem tej książki swojej, astronauci. Ale on, nie on w, wiem, w ogóle nie, nie lubił ekranizacji swojej Nie śmierci. Ale on, przepraszam, że tak, tak wchodzę ci w słowo, on nie lubił w ogóle realizacji swoich powieści. Za wyjątkiem przekładańca tak, tak, wejdę i pozytywnie też się wypowiedział, pochlebnie wypowiada się o Solarii Soderberga. Natomiast o Solarii Starkowskiego, o nie, bardzo niepochlebnie się wypowiadał. No bo on, no. Się, on się pokłócił z Starkowskim. Tak, tak, tak, tak. Podczas tak. realizacji. Mhm. No dobra, ale tutaj jest ta książka wybrana. No, w Chyba nie przez przypadek, bo astronauci Lema a i sam film Milcząca Gwiazda to film, który jednak jest mocno propagandowy. I to musimy zauważyć. Tak, mocno. Eee, dlatego dzisiaj się to ogląda wszystko z, z uśmieszkiem. Obrywa się oczywiście Amerykanom tutaj, jak żeby, jak żeby inaczej. Natomiast, no, no właśnie w słabości tego filmu tkwi jego siła, troszeczkę, prawda? Też tak uważam, rzeczywiście, ten film mhm. mocno się zestarzał, zwłaszcza jeśli chodzi o fabułę, bo nie, ale też jeśli chodzi o efekty, scenografię i aktorstwo również. Okej, okay, więc na każdym polu się zestarzał, ale dzięki temu, podobnie jak w filmach, z filmami Edauda mamy taki dystans do tego mm -hmm. filmu i chyba nas tak, tak nie tak. złości jak ten sygnał i możemy się bawić tą konwencją, która no, jest y, śmieszna, dlatego że ten film, wiesz, no, jest to film science fiction, a równocześnie jest to film o tym, jak idee Marksa, Engelsa i Lenina można zabrać ze sobą do statku kosmicznego i przenieść na obcą planetę. No, mm -hmm. tak to jest w tym filmie i, i, i to tym bardziej nas dzisiaj śmieszy, <głos》>, że żyjemy w innej rzeczywistości i to, co kiedyś można było prawidłowością lub strachem dla niektórych, czyli, czyli ta, ten rodzaj polityki, tutaj w tym filmie może tylko dzisiaj nas bawić, bo są takie fragmenty, które rzeczywiście są bardzo zabawne. Mhm. E... No Bawi pod względem tej właśnie strony propagandowej przede wszystkim ten film. I pamiętasz, e... kiedy dziennikarz pyta, załogę statku kosmicznego. Dlaczego, dlaczego w wyprawie będą brali udział obywatele różnych narodowości, skoro statek jest radziecki? Wówczas ten kapitan tej załogi odpowiada całkowicie poważnie, zbliżając się właśnie w stronę kamery. bo jest, ponieważ jesteśmy internacjonalistami. Nie? No. Chwile, chwilę później oglądamy Amerykanów, którzy w jakimś ciemnym pokoju <głos> no, rozmawiają właśnie o, o, o, o. Nie pamiętam właśnie, o czym oni rozmawiają. O czym oni nie rozmawiają. Co, na, pewno tam, na pewno tam jest w temacie, się pojawia bomba atomowa. No, Jakżeby inaczej. Tak, Pomimo bo to, bombę że... w, atomową. No, no, wielokrotnie się wspomina tutaj o tej bombie atomowej. Mhm. I w ostatnich fragmentach filmu, w których się dowiadujemy, że ci. Yy kosmici z Wenus zmarni na skutek wybuchu bomby atomowej na Ziemi, ten Amerykanin pokolnie schyla głowę, prawda? Tak, masz rację. Tu jest rzeczywiście w tym filmie bardzo mocna cień Hiroshimy. Bo teraz tak, bohaterek tak, tak. jest japonka, która, która, jeśli dobrze pamiętam, przeżyła wybuch w Hiroshima, a na pewno straciła bliskich. I, i, I jednak tu jest takie wskazanie, no jeśli chodzi o energię atomową i bombę atomową w szczególności, to za wszystkim, całym złem stoją Amerykanie. I, I rzeczywiście to jest, to jest również tematem tego filmu. Powiedzmy może w dwóch słowach na temat treści filmu. Milcząca Gwiazda. Mm -hmm. Ja tak ponieważ tobie to najlepiej wychodzi, więc proszę. Historia to jest też bardzo... na też, dlatego że wcześniej zrzeszczałem sygnał i ta historia Milczącej Gwiazdy jest, wydaje mi się, również prosiutką historią, bo organizowana jest wyprawa na Wenus. Jak wspomniałeś, jest to wyprawa... Mm, no która wykracza poza granice i poza pochodzenie etniczne, bo tam biorą udział Chińczyk, Japonka, jest czarnoskóry astronauta, jest Polak, co warto jest podkreślenia, jest inżynierem granym przez Ignacego Machowskiego, polskiego inżyniera. No i oczywiście dowódcą statku jest radziecki bohater. Wyprawiają się oni na Wenus, ponieważ dotarły do nich jakieś dziwne sygnały z Wenus. Trzeba zbadać, co tam się dzieje. A tak swoją drogą, dlaczego, nie wiem, dlaczego ten film nosi tytuł Milcząca Gwiazda, skoro wy, wy, wyprawa dotyczy planety. Dlaczego nie Milcząca Planeta? Docierają na Wenus i tam odkrywają jakąś prastarą cywilizację, która odeszła w niebyt. Widzimy tylko jakieś takie pozostałości, ruiny dawnej cywilizacji. Widzimy urządzenia. Część tych urządzeń w ogóle działa. Oczywiście to, to kosmiczne urządzenia. I nie do końca my, Ziemianie, znamy ich funkcjonalność, ale tam różne są wytłumaczenia. I nasi kosmonauci, bo nie astronauci, nasi kosmonauci odkrywają maszynę, która miała na celu zniszczyć życie na Ziemi. Jest tam rodzaj jakiegoś takiego, nie wiem, działa, jest, jest, jest taki model układu słonecznego, który wskazuje na to, że właśnie Ziemia ma być zniszczona. Jest dosyć dramatyczna końcówka filmu, kiedy muszą kosmonauci się ewakuować z Wenus, bo tam pojawiają się jakieś dziwne ruchy tektoniczne i takie małe stworki, które latają, takie, jakieś takie stworki takie, takie z drutu porobione. I część astronautów zostaje na tej planecie, czyli ginie. Chyba Chińczyk ginie, z tego co pamiętam. Natomiast, co jest ważne, Polak y, y, przeżył. nie? Polak wraca na Ziemię mhm. i wszyscy wyjądowawszy na ziemi, mówią właśnie w takim propagandowym stylu, że należy dbać o pokój, należy skończyć z próbami nuklearnymi i każdy zresztą wychodzący z rakiety ma jakieś przesłanie. Każdy ma jakąś formułkę i ją mówi przed kamerą. Film kończy się szczęśliwie na zielonej łące. W tle widzimy yy, jakieś góry, takie jak z reklamy i, i czekolady szwajcarskiej. Tak. Nie wiem. O tym jest ten film. Mhm. Mhm. ale wiesz co ja mam wrażenie teraz tak że trudno się czepiać troszeczkę tego filmu oczywiście są jakieś takie naleciałości powodowane tym że ten film powstał w takim a nie innym okresie natomiast tak w ogóle to jakoś nie wyszywałbym się nad nim specjalnie wiesz co tam jeśli miałbym zwrócić uwagę o zamieniamy się miejscami teraz yy, ja narzekam a ty bronisz filmu to ciekawe mhm. ja bym się czepiał dialogów Łącznie z tym, że tę wersję, którą my mamy, mhm. mamy zdubbingowaną. No i przyznasz, mhm. że to jest dubbing kiepski. Mhm. Ci, Ten Chińczyk, tak, ta Japonka. Tak. Zresztą ja, fragmenty tego, tego filmu, dialogowe fragmenty, znajdą się w, przy tym epizodzie, więc będzie można tego posłuchać. Mhm. Ale rzeczywiście to razi. Natomiast tak, tak. Ciekawe jest to w tym filmie, że ja ten film, znam z amerykańskiej wersji. Tu już mówimy o dabingu. bo ja go widziałem po raz pierwszy w wersji amerykańskiej. Zakupiłem sobie pakiet filmów właśnie w Stanach, takich 50 filmów jakichś takich tanich, tam był Plan dzień z kosmosu i między innymi tam był film, który nosił tytuł Silent Star. Zobaczyłem ten film, no był jaki był, science fiction i czołówka była wklejona amerykańska, więc nie miałem zielonego pojęcia, że oglądam film od nas, zrobiony, zrobiony na, na, na naszym terenie czy, czy, czy robiony częściowo przez Polaków. I dopiero zorientowałem się, jak poleciały napisy końcowe i odkryłem, że Amerykanie na długo przed tym, jak ten film wyszedł u nas na DVD, bo ja ten film w wersji amerykańskiej mam chyba od 5 lat, yy, wydali ten film i on cieszy się jakimś powodzeniem. Mało tego, wyczytałem później, jak już zacząłem się interesować, yy, że on tam jest chwalony, ten film, jako film z ciekawą scenografią. Mm. Chodzi tutaj o te dekoracje przedstawiające tą wspomnianą przeze mnie cywilizację, Wenusjan. Mhm. I co ty myślisz o tej scenografii? Bo ona wcale nie jest taka zła. No, wcale nie jest taka zła, dobrze to ująć. Znaczy nie, Ona oczywiście. Ale, rzeczywiście, to... biorąc pod uwagę tamte lata, Nie, nie, nie, nie. nie, nie. No właśnie, właśnie, właśnie. właśnie. Mhm. Ona jest, wiesz, dziwaczna. No, to, to trochę przypomina takie. Wiesz, jakieś dekoracje do festiwalu Opole 85. Wiesz, jakieś takie nadmuchiwane, nie wiadomo co, jakieś wiszące druty i, i, i folie przezroczyste. Tak to wygląda. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że. Jest to, jest to fajne, no, fajnie się to ogląda. Czuć, że to jest wszystko w studiu nagrane, nadymione tam jest porządnie, żeby, żeby ta perspektywa jakoś wyglądała. Część oczywiście jest namalowana hmm. na cykloramie, która jest tam gdzieś zastępuje horyzont hmm. Wenus, ale... No jest... ale jak przy tym, jak przy tym wygląda, na przykład, wypada e, zaginiona planeta, o której będziemy mówić wkrótce? No, moim zdaniem no, lepiej. lepiej. Nie, zaginiona planeta? Co moim zdaniem lepiej. Za lepiej. Zakazana no, planeta. Zakazana no coś tam. Moim zdaniem wygląda lepiej, ale, ale, ale nie, nie wchodźmy w szczegóły. Znaczy, bo, no dobra, masz, no, bo masz lepszą kopię. <głos》>, masz lepszą jakość <głos》> obrazu. Ma, nie, mamy no, tą samą kopię. Mamy no, tą nie. samą kopię i... No dobra, wiesz co, to, to, nie, nie, też nie dojdziemy do porozumienia. Nie się wydaje, dobra. że zakazana planeta... Ale, ale okej, okay, do czego nie, zmierzasz. Są filmy amerykańskie, science fiction z tego okresu, które wyglądają gorzej. Ewidentnie. Mhm. Nie, nie mam tu na myśli plan 9 kosmosu, który jest jakością samą w sobie. Natomiast są filmy, które uchodziły... Czy uchodzą nawet do dzisiaj za klasykę gatunku, jak na przykład, no nie wiem, Ziemia kontrolatające Spotki, gdzie te dekoracje wnętrze statku kosmicznego wcale nie są takie, takie tak, tak dobre jak dekoracje z filmu Milcząca gwiazda. Tak, tak, tak mi się wydaje. Mhm. Nie, dlatego wiesz, możemy tutaj się skupić na tych e, wszystkich ideologicznych naleciałościach, których milczących gwieździe jest niemało. Natomiast pod względem realizacyjnym temu filmowi nie, no, niczego nie brakuje, biorąc pod uwagę, jak, w jakich on latach powstawał, prawda? Tak mi się wydaje. No mm -hmm. już trochę zmierzam do końca, mówiąc tutaj o tym o tym. No, natomiast wiesz, ta ideologia jest wyczuwalna tutaj. M może nie w każdej scenie, ale w co drugiej scenie, prawda? Warto wspomnieć, jak już mówimy o dekoracjach, to jest fajny element scenograficzny, bo to jest prawie, że bohater. Nasz polski inżynier konstruuje robota. I ten robot gra w szachy. Tam na pokładzie rakiety, która zmierza do Wenus. I jest taki fajny moment, kiedy Japonka, która tam jest higienistką, czy, czy sanitariuszką, prosi polskiego inżyniera, żeby trochę przekonstruował swojego robota, tak żeby, żeby można było z niej wygrać w szachy. I, i polski inżynier to robi. To są takie śmieszne rzeczy, bo ten robot wygląda trochę jak taki pojazd na gąśnicach Goliath, który był używany przez Niemców w czasie II wojny światowej. Mhm. I, ale mówi tak ciekawie. Dzień dobry moi kochani. Oczywiście musi tak być w kinie science fiction z lat 50., że roboty mają taki dziwny głos. Ale e, no to robo, dlatego, że, że robot to... akurat nie jest specjalnym popisem tutaj w milczących gwieździe. <śmiech> no tak, jest śmieszny. Jest dosyć zabawny. Ale mówią o nim dlatego, że, że wiesz, został stworzony przez polskiego inżyniera. No. No to ten polski inżynier się nie popisał, no. Nie, fatalny jest ten robot, fatalny, fatalny. Jak on się nazywał? Pamiętasz? Jak on Ale się robot? nazywał ten? Tak, mieczący gdzieś, tak. Miał on miał swoje imię, mnóstwo. kurczę. Ach, daj mi moment. Ja To ja może powiem, że tego inżyniera, już to mówiłem chyba, gra Ignacy Machowski, ja oglądałem niedawno z nim film na Kino Polska, gdzie Ignacy Machowski gra szpiega amerykańskiego i ten film był późniejszy od Milczącej Gwiazdy, więc zobacz, um, naukowiec Polski leci na Wenus, wraca na Ziemię i staje się szpiegiem amerykańskim. Nie powiem ci teraz jaki był tytuł, coś ze szpiegiem w tytule, ale Ignacy właśnie Machowski odgrywa tam szpiega. A, ale nie śmieszne. Wiesz co, teraz odkryłem. Cały czas się zastanawiałem, kto dabinguje tą Azjatkę. I teraz wyczytałem, mhm. że Danuta Szaflarska Aha? tą Sumiko dabinguje. Sumiko, tak, tak. tak, Sumiko, która straciła męża zresztą w tak, kosmosie tak, w tym tak, czasie tak. wypadku. I w niej się zakochuje chyba radziecki ym, bohater. No wszystko jest tak poprawnie, jak tylko może być politycznie mhm. w tym filmie. Dobra, ale nie znalazłem, nie znalazłem e, informacji. Nazwy właśnie, robota. No, nazwy robota. No, próbowałem teraz odszukać na szybko. A starałem się zapomnieć, widzisz, jak ale Podejrzewam, że nazywał się Bajtek Srajtek albo coś nie, nie, Nie, nie, nie. Nie, nie. Nawet go wymieniono, wiesz, w czołówce było występują aktorzy wypisani tak, i tak. robot. I tutaj pada nazwa, której właśnie... Ale to podobna, podobny wkręt jest w zakazanej planecie. Też robot jest wymieniony Tak, w tak, Tak, tak, tak, tak, tak. Mhm. Dobra, to jeszcze mam coś do dodania o Milczącej Gwieździe, czy przechodzimy do oprócz, ostatniego oprócz tego filmu? Oprócz, te, oprócz tego, że jest to sympatyczny film i fajnie, że on rozpoczyna ten pakiet i od niego można zacząć i można skończyć na klantwie Doliny Węży. Mhm. Według mnie. Ty skończył na pilocie Pirksie. pewnie. Mhm. Tak, tak, no dobrze. Uważam, że ten film, jest, ten film jest naprawdę niezły momentami. Nie przez cały czas, Dobra. ale jak mhm. wyruszają bohaterowie w podróż, zdecydowanie jest moim zdaniem bardzo udany. Mhm. No to przechodzimy do testu pilota Pirksa. Zbliża się wieczór. Do startu pozostały jeszcze dwie noce i jeden dzień. Przerywamy teraz nadawanie. Zobaczymy ponownie naszych ośmiu pasażerów kosmokratora. I będziemy mogli jeszcze z nimi mówić. Na razie. W ciągu 50 godzin będą oni pogrążeni w głębokim sztucznym śnie, który pomoże im zebrać siły przed tym wyczerpującym lotem. Wyłączamy się. Do zobaczenia. E, witam Cię po krótkiej przerwie. <śleszy> Możemy tak, co? Myślisz, wiesz, przerwa na reklamę? Nie, no, możemy może tak? dać jakąś muzyczkę zawsze. Nie ma problemu. No. To mhm. co? Zabieramy się za omawianie ostatniego to... filmu, który tutaj w kolejności jest trzeci. Tak, jakoś nam się to wszystko pomieszało, ale to jest nasz wybór, jakie omawiamy, a nawet jakie sobie oglądamy. Przecież nie trzeba oglądać chronologicznie tych filmów. I czas mm -hmm. na... Y, tak, zakończymy, dokładnie. Ale to jest ciekawa klamra, bo zaczęliśmy filmem Piestraka i skończymy filmem Piestraka. To będzie debiut reżyserski Marka Piestraka, czyli film Test Pilota Pirksa. Mm -hmm. Mam opowiedzieć treść tego filmu? Tak. Więc... Y, tak, jeśli możesz, to bardzo proszę. Co ciekawe, mm -hmm. jest to kolejna adaptacja książki Stanisława Lema w tym pakiecie, bo zwróciliśmy uwagę, że Milcząca Gwiazda jest adaptacją lemowską i również Test Pilota Pirksa. Jest adaptacją książki Lema. Jest to opowieść o pilocie Pirksie, który dostaje takie zlecenie albo taką propozycję, aby udać się w kierunku Saturna, wylecieć na taką wyprawę w kierunku Saturna, wręcz dosłownie ma, się, ma przelecieć obok pasów tych Asteroida, Asteroid, tych tego, tego pierścienia Saturna. Ale co ciekawe ma to zrobić z nową załogą. I Pirks dowiaduje się, że załoga statku kosmicznego będzie inna. To znaczy nie będą to do końca ludzie. I to jest ciekawa rzecz, że ci nie ludzie, nie są nazwani w filmie, że to są cyborgi, roboty, Androidy. tylko wydaje mi się, że to jest taki typowo lemowski wkręt, bo oni nazywają się nieliniowcami skończonymi. No to jest taki tak piękne. Dwa wyrazy, które mógłby tylko Lem wymyśleć. Nieliniowce skończoni. No i ci nieliniowcy wyglądają jak ludzie, zachowują się jak ludzie, ale jednak podobnie jak, nie wiem, bohaterowie filmów Jamesa Camerona, mam tu na myśli sagę o Terminatorze, gdzieś tam pod tym ciałem mają zwoje drutów. Pilk waha się, ale przyjmuje propozycję, traktując je chyba jako wyzwanie. Co ciekawe, tam o pierwszeństwo, kto dostarczy te roboty, warczą różne koncerny, które zajmują się tą całą elektroniką, koncerny przemysłowe. I jest taka jakaś wojna, zanim Pirks wyruszy wy, wy na wyprawę. Będzie musiał zmierzyć się również z jakąś taką dziwną konkurencją między tymi, tymi koncernami przemysłowymi. Nawet dojdzie do tego, że będzie zorganizowany zamach na Pirksa. Koniec końców wyprawa rozpoczyna się, i co ciekawe, Pirks nie wie. Kto z załogi jest właśnie tym nieliniowcem, a kto jest człowiekiem, ponieważ utrudniono zadanie Pirksowi, nie zdradzono mu, kto z tej załogi jest człowiekiem, a kto, a kto jest ym, y, no, tym androidem, czyli nieliniowcem. Całość wyprawy ma na celu zbadanie właśnie, jak zachowują się ludzie podczas takich wypraw, a jak zachowują się sztuczni, sztucznie stworzeni ludzie w kosmosie. Chodzi tu y, oczywiście o grube pieniądze, bo, ponieważ ci nieliniowcy mają stać się przyszłością wypraw kosmicznych. Jak się możemy domyśleć, my widzowie, co zresztą zostaje powiedziane w tym filmie, nieliniowcy są doskonali, nie mylą się, nie stresują się w różnych sytuacjach, podejmują tylko właściwe decyzje. No i jak możemy również się domyśleć, PIRKS zweryfikuje tą prawdę tych wielkich koncernów, dowodząc temu, że jednak nie jest tak do końca, że nieliniowcy również podejmują decyzje błędne. Ponieważ w krytycznej sytuacji, kiedy będą przelatywać właśnie przez pas tych asteroidów wokół Saturna, ten pierścień Saturna będą omijać, to nieliniowiec podejmuje, jeden z nieliniowców wyjawia swoją tożsamość, przypłaca to życiem i podejmuje złą decyzję. Pirks ratuje Cały statek kosmiczny wraca na Ziemię, staje przed sądem, odpowiada na pytania tego sądu, aby dowieść swojej racji. I film chyba kończy się takim takim, takim sformułowaniem, że jednak ludzkość, no człowiek jest ważniejszy, a, a jednak sztuczna inteligencja niekoniecznie tak szybko zastąpi człowieka. To chyba jest takie, takie bardzo lemowskie z, z tego całego pomysłu. I to na tym w skrócie mhm. polega treść filmu Marka Piestraka, Test Pilota Pirksa. Czyli ten tytułowy test dotyczył tak naprawdę według, według tytułu sprawdzenie również psychiki głównego bohatera jako dowódca jak zachowa się wobec właśnie ludzi i nieludzi, czyli tych nieliniowców. Mhm. Tak. No i co? Ja uważam, że to jest dobry film. Całkiem. Który ma, wiesz, słabsze i lepsze momenty, ale tak wychodzi na plus, mimo wszystko, w moim przekonaniu. To się ze mną nie co, to, to, Tak, bo to jest bardzo indywidualna sprawa. Ja teraz, wiesz, nie będę tutaj cię przekonywał, że ten film jest nudny, bo ja się na tym filmie momentami nudziłem. Być może mnie za bardzo raziła ta właśnie nachalna, taka, takie przesłanie filozoficzne tego filmu. Mm -hmm. y co jest ciekawe, bo wydaje mi się, że to jest właśnie to, czym tak naprawdę ym, cieszy się popularność literatury Lema, bo tutaj, to, to musimy się z tym zgodzić wspólnie chyba, Patryk, tutaj postawione zostaje ważne pytanie, polegające na tym właśnie... Oczywiście! Czym, czym jest człowieczeństwo, nie? I, i, i, no, e, dokładnie! Czym jest człowiek? jak powiedzieć właśnie o przesłaniu... Właśnie o przesłaniu filozoficznym tutaj. To nie jest udawana filozofia, ale rzeczywiście mamy do czynienia w jakimś mierze z filmem właśnie filozoficznym. Najciekawsze momenty tego filmu dotyczą właśnie podróży statkiem. Kiedy widzimy te relacje, jakie są między Pirksem a resztą załogi. Jak ci ludzie, ludzie czasem w cudzysłowie, zachowują się w określonych sytuacjach między sobą, jaki mają do siebie wzajemny stosunek i jaki ma, jak właśnie zachowują się wobec samego Pirksa. Nie, to jest ciekawe i to jest całkiem nieźle poprowadzone, Jacek. Ja nie tylko coś z tym zgodzę, bo tam jest taka sekwencja cała, kiedy Pirks wzywa do mhm. siebie członków załogi, albo oni sami do niego przychodzą na takie pogaduszki. Tak, tak, tak, tak. I tak, to jest tak. sztuczne. Mhm. Naprawdę z punktu widzenia no, współczesnego widza, którym jestem, wydaje mi się to sztuczne. No, jest to troszeczkę takie... Wiesz, takie, takie pogaduszki na koloniach, nie? że siadamy sobie na ławerce i rozmawiamy o tym, hej, ja jestem człowiekiem, zaufaj mi. Wydaje mi się, że to się zastarzało. Można było to troszkę inaczej poprowadzić. No, porównując na przykład do rozmów wiesz, Hala 2000 z soj Kosmicznej z, z członkami załogi, no to jednak ten film jest starszy Kubika, a wypada to o wiele lepiej. Te właśnie rozmowy, wiesz, jak, jak Hal śpiewa na końcu Daisy, Daisy i już jest odłączany nie to bardziej przekonuje niż, niż to, co się tutaj dzieje, właśnie te pogaduszki takie. Natomiast tutaj jest coś, czego chyba brakuje w, w poprzednich filmach, o których rozmawialiśmy, mianowicie ten główny bohater podejmie jakąś tam inicjatywę. To znaczy, tam wzbudza jakieś, prowokuje jakieś sytuacje troszeczkę prowokując właśnie resztę, resztę załogi do jakichś określonych zachowań i badając właśnie jak oni się zachowają w określonych sytuacjach. Wiesz mhm. o co mi chodzi? Bo strasznie za wiele mówię i nie wiem czy sam się nie pogubiłem. Mhm. Tak? I zauważ, jak, jak pomyśli się właśnie o Milczącej Gwieździe, o Sygnałach MMX czy o Krątwie Doliny Węży, ci bohat bohaterowie tych filmów jakby... Czekaj, moment, muszę się zastanowić jak to, jak to ująć. Postępują zgodnie z naszymi przewidywaniami mm -hmm. bardzo. Nie, Jakby nie zaskakują nas w ogóle, tymczasem ten bohater, tak. Właśnie wzbudzając nieco, zamie, nieco zamieszania w tej, w tej załocy powoduje, że my jesteśmy tym za, zaskoczeni i zastanawiam się co z tego wyniknie, do czego to doprowadzi. Ten film nas zaskakuje idąc dalej troszeczkę. Czego takiego elementu zaskoczenia nie ma w przypadku i, i, i klątwy, i, i milczącej gwiazdy, czy sygnałów. Prawda? Dlatego mówię, że ten film jest najlepszy na pewno z tego zestawu moim zdaniem. No tak, hmm. tak, tak, tak, tak, tak, trzeba się tutaj zgodzić z tym. No to, co ja powiedziałem również, że wiesz, on próbuje odpowiedzieć na jakieś takie fundamentalne pytania, co jest dużym plusem tego filmu i co chyba zostało zresztą docenione, bo ten zdobył, jeśli dobrze pamiętam, główną nagrodę na Festiwalu Kina Science Fiction w Trieście. I jaki film pokonał, wiesz? Tak, wiem i to jest dla mnie <słuch> bardzo ciekawe. No to akurat... I to jest, znaczy, wiesz, no nie przyznałbym jednak pierwszeństwa filmowi Piestraka, natomiast interesujące to jest to, że pokonał obcego ósmego pasażera na stromu. Prawda? No już sam fakt, mm -hmm. że pomimo tego, że film Pirksa zdobył nagrodę w na festiwalu Kina Science Fiction, a przegrał mm, wtedy ob obcy mm, Rydda to jednak no, nikt nie pamięta o filmie Test pilota Pirksa, a obcy Ridleya Scott'a ciągle cieszy się wielkim tak, powodzeniem. Tak, tak. Ogromnym przecież. No, dokładnie, no. tak, tak. Wiesz, co jest fajne w tym filmie? Oprócz tego, że Paryż udaje Nowy Jork, to strasznie mi się podoba scena, kiedy Pirks wchodzi do McDonald'a. I pomyśleć sobie, że ten film został nagrany w 1978 roku. i i jest to film science fiction i widzimy bohatera, który wchodzi do McDonalda. To było science fiction dla polskich widzów. Właśnie to chciałem widzów. powiedzieć, że to musiało być nie ze science fiction dla polskich widzów. No. Wchodzi facet do restauracji, gdzie dania są wyświetlone mm -hmm. na jakichś takich błyszczących y, billboardach i pani nalewa mu tam jakiś sok, y, podają jakieś kanapeczki pozawijane wiesz, papierki. No niesamowite musiało to robić wrażenie i rzeczywiście w tym... Y, McDonald's stał się dla piestraka synonimem science fiction w tej sekwencji, co jest, uważam, fajne i zabawne mm -hmm. bardzo. Mm -hmm. No. No tak, tak, to musiało tak wyglądać, wiesz. Przypominasz sobie swój pierwszy pobyt w McDonaldzie? Kurczę, przecież to... ja ten hamburger jadłem tak, jakbym wiesz, miał hostie w ustach, no. Nie wiem, czy to nie, nie, wiem, czy to nie jest bluźnierstwo, ale rzeczywiście... No to... Ej, myśmy kupki sam zabrali na pamiątkę. Dzisiaj no. to jest śmieszne, nie? Ale rzeczywiście tak było. I ja nie byłem odosobniony, Słuchaj. jak się później okazało. To każdy miał taki Wydaje kubek z McDonalda na nasz pamiątkę. podcast przybiera formę terapeutyczną, bardziej niż analityczną, co jest dosyć zabawne. Ja mówię o Niemczyku, ty mówisz o McDonaldzie. To nieźle, naprawdę nieźle, brawo, zaraz zmienimy nazwę, sklepik z horrorami, wiesz? sklepik ze wspomnieniami, z dzieciństwa, z PRL-u, jak, jak tak dalej pójdzie. Nie, no ale no, trzeba o tym też wspomnieć. W tym kontekście no. rzeczywiście jest to ważne, ale no. słuchaj Patryk, w ten tak, sposób tak, nawiązujesz no, do tego, o czym ja mówiłem, mhm. w kontekście Klanu Doliny Węży, te filmy wtedy musiały cieszyć widzów. Upieram się przy tym. Właśnie tą taką niezwykłością, to że mamy w teście McDonald's, a w klątwie Doliny Węży wiesz, mamy dżunglę na przykład. Prawdziwą dżunglę. Nie, to by chodzi o coś innego Jacek. To mi się wydaje, że ci ludzie, ówcześni widzowie czuli się w jakiś sposób dumni z tego, że w ich kraju jest coś takiego możliwe. I nie chodzi tutaj o realizację samych filmów przygodowych, czy science fiction, ale o to, że ludzie z tego samego kraju mogą wywędrować gdzieś tam i spotkać, yy, wiesz, yy, i mogą spotkać ich tak niezwykłe tak, rzeczy. Nie tak, chodzi tak, ci tak, o coś tak, takiego, jak Ale co realnie, yy, to nie było Właśnie możliwe. poczucie pewnej takiej dumy z tego. A no mm -hmm. Tak, tak. No właśnie, właśnie. No no. I taką funkcję Że ci sami ludzie, którzy stali w kolejce po kawę, po kawę? i robili Zortujem zapisy sobie. na mięso. To się... No, może się stało w kolejce, chyba u znajomego jakiegoś. Kawy nie było. A co ty nie stałeś po kawę, no to ty miałeś chody. No, to chody. <laughs> tak, ja byłem no to... synem, wiesz, partyjnych tych sekretarzy, jasne. <laughs> no oczywiście. Nie nie, nie, nie, ważne Jak się stało? Po co... Nie, no, po coś tam staliśmy na pewno. <laughs> Nie, po kawę. Ja pamiętam, jak no. po kawę stałem. Tylko, że nie dla mnie, bo pamiętam, jak mnie sprzedawczyni pytała, czy ja też piję kawę. A ja wówczas miałem 5-6 lat i mówiłem, że tak. Albo, albo tak, albo jak miałem dobry dzień, to mówiłem prawdę, że dla mamusi. Nie? No to wtedy eksperynтка się rozczulała i sprzedawała mi kawę. Albo się nie rozczulała i nie sprzedawała. No, nieważne. No, no. No tak, dzisiaj to, jest, to brzmi science fiction, no tak. prawda? No tak. To, byśmy jak no. Dobrze Patryku, czy mówimy no. coś jeszcze o teście? E, dobrze. Halo? Nie, nie, nie, nie, nie, nie. Ja myślę, że i tak bardzo dużo dzisiaj opowiadaliśmy i... i, i... Więc chyba powinniśmy zmierzać powoli tak, do końca, prawda? Tak, jeszcze szybciutko te... szybciutko. Szybciutko te dodatki. Aha. Ale tak powierzcie. czy warto, czy nie warto. Nie no warto, bo to są nieco ciekawe rzeczy. Warto. W, kompu w komputerach wystąpił chyba Marek Piwowski, no, nawet prawda? Nie chyba, tylko na pewno. Młody Marek Piwowski tam występuje. No. No. Dokładnie. Ale mi się ten film podobał. Bo jest, bo jest bardzo fajny. Jest w stylu ulicy zamkowej. Dzieci no. pokazują, na jakiej no. zasadzie działa komputer. Dzieci w sensie dosłownym. Ustawiane są w pary. Tak. No, pokazane są w sposób, jest taki wizualny, jak działa maszyna licząca. Mhm. Jest to zabawne. I Marek Piwowski, mhm. który tam się przechadza, znany nam oczywiście Marek Piwowski raczej jako reżyser filmu Race, tutaj odgrywa rolę narratora mentora. Mhm. Mhm. Eee, no to tyle chyba, nie? O komputerach i możemy przejść do króciutkiego filmu fabularnego Przyjaciel. Tak, to jest również jedno z opowiadań Lema. I co ciekawe, producentem tego filmu jest studio Semafor, które raczej no, zajmowało się realizacją filmów animowanych. A tu powstała 18-minutowa 18 pochodząca z lat 60., właśnie na podstawie Lema. Tutaj chodzi o Ilona Tichego, jeśli dobrze pamiętam. Jednego z, jednego z bohaterów, właśnie pojawiających się w kilku Lema, książkach Lema. A wiesz to, jeszcze sobie szybciutko taki mały, mały dodatek do Kląt Doliny Węży. Co mnie strasznie zaskoczyło, jak teraz ten film. Nie, przepraszam, nie Kląt Doliny Węży, tylko Tesla Pirksa. Czyli film, który przed chwilą omawialiśmy. Bardzo mnie zaskoczyło to, że tam muzykę do tego filmu zrobił Arvo Part. Nie wiem, czy znany ci jest, to jest kompozytor no, muzyki poważnej, współczesnej, mhm. a tutaj zrobił muzykę, w ogóle nie wiedziałem, że on robił muzykę do filmów, tym bardziej, że był do filmów takich, czyli filmów science fiction Marka Piestraka, bo ja znam Arvo Parta no, z takich dzieł symfonicznych czy tam jakichś autonomicznych z muzyki poważnej. To mnie bardzo zdziwiło i to był taki dla mnie bonus, że jest to muzyka Arvo Parta. bo tak tylko, mhm. ja, tylko się, przypomniało mi się o tym, mhm. że to jest chyba ciekawe i ważne. <głos> mieliśmy no. wspomnieć chyba nie mieliśmy też wspomnieć już na sam koniec Jak te filmy zostały tutaj wydane Powiedziałem, że edytorsko to jest ciekawe Dlatego, że to jest taka cała seria Jeśli ktoś chce mieć ładnie na półce Kilka takich pakietów, to może sobie zakupić Oprócz Pojechanych w Kosmos kilka innych Podobnie wydanych edytorsko Filmów, czy, czy pakietów filmowych Jest tu Żuławski Jest to filmy Szulkina, jest Pan Kleks Mówimy, kto jest wydawcą tego Czy, czy, czy nie? Nikt nam za to nie płaci Nieważne, kto jest wydawcą, Jak to ale jest to wydane... Dobrze, jest to też no. wydane. Edytorskie, natomiast jeśli chodzi o obraz, ja mam pewne zastrzeżenia. Ja nie, Jacek. Biorąc pod uwagę, wiesz, jakoś chyba tych wstępnych kopii, no to lepiej być nie mogło. No właśnie, ale wiesz, no ja oglądam filmy nawet murnała nieme, które są robione z kopii negatywowych i tu jest ten błąd. Ponieważ jak widzisz tutaj oglądając te filmy wszystkie, o, te kopie DVD zostały zrobione z kopii pozytywowych, które już wcześniej były puszczane gdzieś tam w jakichś seansach i to widać. One są zniszczone, widać znaki stopażowe, wiesz, te kropeczki, kreseczki, kiedy przechodzimy z jednej szpuli do drugiej. No i to drażni, bo ten obraz nie jest dobry, nie dotarli. Wy... To, to chyba jadku nie widały, widziałeś Obywatela Keina wydanego w Polsce na Widziałem. DVD. Widziałem, ok. Wiedziałeś? Mam go, no, mam go na półce, No to, jest strasznie, no. to wydanie w Polsce wydane, bo amerykańskie jest lepsze. Tak, tak, ale, tak, Ale, no dobra, tak. no czepiam się, no to powiem ci coś, co ciebie pewnie zainteresuje szczególnie, dźwięk tu jest 2.0. Mhm. No ale nie mogło być lepiej. No nie no, mogło I, być lepiej. Obraz 4x3, ale ja mam, ja, mam, ja, mam, ja mam taki odtwarzacz, który mi rozszerza do formatu 16 na 9 ja tak to Nie zniekształcając. Ja tak to I naprawdę fajnie to się, y, wygląda, dobrze się... Tak, to to wygląda nieźle, oprócz hmm. tego, że ym, kopia jest poharatana, no to musimy sprawiedliwie, jak ktoś się zamierza do kupienia tego pakietu, to okej, okay, warto to kupić, warto zobaczyć, no może oprócz sygnałów 2020, ale ym, obraz jest mocno, hmm. mocno, no są momenty, Patryk, mocno pokiereszowane są te taśmy, widać tam sianko piękne. No tak, ale nie jest znowu aż tak źle, żebyśmy musieli się domyśleć, co w zasadzie oglądamy. Zgadza się. Natomiast ja jakiś czas temu widziałem, wiesz, nowy no. transfer zrobiony Krzyżaków, Forda i to jest rewelacja. Także można z tymi filmami starymi zrobić dobrą rzecz, bo Krzyżacy po odnowieniu. Moc Jacek, Jacek. Ile, ile osób zobaczy tych odrestaurowanych krzaków, a ile osób by zobaczyło to jest odrestaurowane, no. Wiesz co, na pewno y, ty nie zobaczysz sygnałów w 2020 całych, to, to jestem tego pewien. Po tym co powiedziałeś, o, o tym co się stało z twoją okay. psychiką. Nie. Już nie, e, nigdy nie będę taki sam. No właśnie, właśnie, ja to, ja to odczuwam to teraz tak. Te filmy naprawdę zmieniają. Mhm. Zgadza się, te filmy zmieniają. No dobrze. To... Dobrze, to kończymy powolutku na dzisiaj. Może zapowiemy następny film. Tak, prawda? Tak. Wrócimy do. No i tak trochę byliśmy poza Ameryką, to, co się chwali, co jest chwalebne i no jest to. Jest to... Mhm. Byliśmy mocno zdeterminowani, żeby być w Europie. Omówiliśmy film włoski, teraz cztery filmy yy, socjalistyczne, czyli ze środkowej Europy pochodzące. I wrócimy do USA. Omówimy klasyczny film science fiction z lat 50 pod tytułem Forbidden Planet, polski tytuł Zakazana Planeta. Mamy akurat w Polsce bardzo ciekawe wydanie na DVD tego filmu, także będzie o czym opowiadać. Mhm. Zapraszamy już za tydzień. Tak. tak? Dziękuję Ci, Patryku, za rozmowę. Do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję Ci również. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Włączamy. 1, 2,